Dzieje ludu Nefiego, ich wojny i walki za czasów Helamana spisane przez Halamana, Rozdziały 45 do 62 włącznie. Rozdział 45. Helaman wierzy w słowa Almy. Alma prorokuje o zagładzie Nefitów. Błogosławi ich kraj dla dobra sprawiedliwych. Będzie on przeklęty dla czyniących zło. Wieść rozchodzi się w kościele, że Alma, jak Mojżesz, został zabrany przez ducha. Spór w kościele. I lud Nefiego radował się niezmiernie, że Pan ponownie wybawił ich od wrogów. Dziękowali więc Panu, swemu Bogu, pościli, modlili się wiele i czcili Boga z wielką radością. I w dziewiętnastym roku panowania sędziów nad ludem Nefiego Alma przyszedł do swego syna Helamana i zapytał go, czy wierzysz w to, co ci powiedziałem o kronikach, które są utrzymywane? I Helaman powiedział mu, wierzę. I Alma zapytał go, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, który przyjdzie? I Helaman odpowiedział, wierzę we wszystko, co powiedziałeś. I Alma zapytał go, czy będziesz przestrzegał tego, co ci przykazałem? I Helaman odpowiedział, całym sercem będę przestrzegał tego, co mi przykazałeś. Wtedy Alma powiedział mu, błogosławiony jesteś i Pan będzie ci szczęściu na tej ziemi. I chcę Ci o czymś powiedzieć Lecz nie ujawnisz tego, co Ci powiem Ani też nie zostanie to ujawnione Aż wypełni się to proroctwo Dlatego zapisz moje słowa Oto moje słowa Według ducha objawienia, który jest we mnie Pojmuję, że ten lud, to jest Nefici Zmarnieją w niewierze w 400 lat Po objawieniu im się Jezusa Chrystusa Doświadczą wtedy wojen i zarazy Głodu i rozlewu krwi Aż w jego przestanie istnieć A stanie się to, gdyż żyć będą w niewierze I ich czyny będą czynami ciemności, rozpusty i wszelkiej niegodziwości Mówię Ci, że nastąpi to, ponieważ będą grzeszyć Postępując wbrew wielkiemu oświeceniu i wiedzy, jaką otrzymali I nie przeminie od tego dnia czwarte pokolenie Gdy spadnie na nich to zło i gdy nadejdzie ten wielki dzień Nie potrwa to długo I ci, a raczej potomkowie tych Którzy są teraz zaliczani do ludu Nefiego Przestaną istnieć jako lud Nefiego I kto się ostanie i nie zginie w ten wielki i straszliwy dzień Zostanie zaliczony do Lamanitów I stanie się im podobny I tak będzie ze wszystkimi Z wyjątkiem tylko kilku Którzy będą nazwani uczniami Pana I tych Lamanici będą ścigać Aż wyginął. I proroctwo to spełni się z powodu niegodziwości tego ludu. I gdy Alma powiedział to Halamanowi, błogosławił go i swych innych synów. Błogosławił też te ziemię dla dobra sprawiedliwych. I powiedział, tak mówi Pan Bóg. Przeklętą będzie ta ziemia dla narodu, plemienia, języka czy ludu, czyniącego zło, aż do ich zagłady gdy dojrzeją w swej niegodziwości. Stanie się, jak powiedziałem. I jest to przekleństwem, jak też błogosławieństwem Boga, danym tej ziemi, albowiem Bóg w najmniejszym stopniu nie może patrzeć z przyzwoleniem na grzech. I gdy Alma to powiedział, błogosławił Kościół i tych wszystkich, którzy od tego czasu będą trwać w wierze. I uczyniwszy to, Odszedł z Arachemli, jakby zamierzając pójść do Melek. I nigdy więcej o nim nie słyszano. I nie wiemy nic o jego śmierci czy pochowaniu ciała. Ale to wiemy, że był sprawiedliwym człowiekiem. I rozeszła się w kościele wieść, że został zabrany przez ducha albo pochowany ręką Pana, jak Mojżesz. Oto Pismo Święte mówi, że Pan zabrał Mojżesza do siebie, Przypuszczamy więc, że przez ducha zabrał on także Almę do siebie i dlatego nie wiemy nic o jego śmierci i pochowaniu jego ciała. Helaman poszedł pośród nefitów głosić im słowo. Albowiem z powodu wojen z lamanitami, a także wielu sporów i zamieszek pośród nich, koniecznym stało się głoszenie im słowa Bożego i przywrócenie porządku w kościele. I Helaman razem ze swymi braćmi poszli ponownie umocnić kościół w całym kraju, w każdym mieście zajętym przez nefitów. I wyznaczali kapłanów i nauczycieli w całym kraju nad wszystkimi kościołami. I gdy Helaman i jego bracia wyznaczyli kapłanów i nauczycieli nad kościołami, powstał w kościele spór i niektórzy nie chcieli dać posłuchu słowom Helamana i jego braci. Stali się hardzi i dumni z powodu swych wielkich bogactw. Byli bogaci w swych własnych oczach, i nie chcieli słuchać Helamana, ani jego braci, nakłaniających ich, by postępowali sprawiedliwie przed Bogiem.